To są informacje Polskiego Radia 24. Strzelanina na Dolnym Śląsku. Nie żyje młody mężczyzna. Policja poszukuje uczestników zajścia. Niemilknie spór wokół statusu sędziów TK. Prezes Trybunału czeka na ich ślubowanie przed prezydentem. W Islamabadzie ruszają amerykańsko-irańskie negocjacje pokojowe. Eksperci spodziewają się trudnych rozmów. Minęła siódma. Bartosz Teodrowicz zapraszał. Policja zatrzymała napastnika podejrzanego o zastrzelenie młodego mężczyzny. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Brały w nim udział cztery osoby. Jedna z nich użyła broni palnej. Policja... Policjantom udało się zatrzymać osobę, która miała oddać strzały. Trwają poszukiwania pozostałych uczestników zajścia. Stawili się do pracy, ale nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego weszli wczoraj i rozmawiali z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Dwoje z sześciorga sędziów, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, otrzymało gabinety i przydzielono im nowe sprawy. Pozostała czwórka musi dalej czekać. Zdaniem prezesa Święczkowskiego muszą oni ślubować przed prezydentem. Status, status sędziów TK nie budzi żadnych wątpliwości, ocenił na naszej antenie były Prezes Trybunału, profesor Marek Safiana. Tutaj Konstytucja w artykule 174 ust. 1 nie pozostaje żadnych wątpliwości, kiedy następuje skuteczne powołanie sędziów, a dopełnienie już aktu formalnego, który jest przewidziany przez ustawę, nie przez Konstytucję, czyli złożenie ślubowania jest w pewni Kancelaria Prezydenta chce, by Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął spór kompetencyjny między nim a Marszałkiem Sejmu. Chodzi o czwartkowe ślubowanie sędziów. Urzędnicy Kancelarii uważają, że nieobecność Prezydenta w trakcie tej uroczystości przekreśla jej legitymację. Dwa odmienne stanowiska i wzajemna niechęć. W stolicy Pakistanu Islamabadzie rozpoczną się dziś negocjacje pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ich przebieg jest kluczowy dla przyszłości kruchego rozejmu na Bliskim Wschodzie. Na czele amerykańskiej delegacji stanowi wiceprezydent J.D. Vance, irański przewodniczy szef dyplomacji Iranu Abbas Araki, i przewodniczący parlamentu Mohammad Galibaf. Irańska agencja Tasnim podaje, że Teheran wysłał do Islamabadu 71 osób według wcześniejszych informacji. Najpierw ma dojść do osobnych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 Wiceprezydent Wenz przed rozpoczęciem spotkań zapowiada zaś, że Amerykanie nie dadzą się oszukać. Takie nastawienie obu stron nie pomoże w procesie negocjacji pokojowych. Tomasz Sajwicz Polskie Radio, Jerozolima. Miał szpiegować na rzecz Rosji. W sądzie nie przyznał się do winy. W Bedgoszczy ruszył proces 28-latka, który miał przekazywać informacje na temat obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski. Do procederu dochodziło przez ponad rok. Wiktor Rzet wpadł przed kilkoma miesiącami. Mężczyzna został oskarżony o zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także o działalność na rzecz tego wywiadu poprzez gromadzenie i przekazywanie wiadomości dotyczących m.in. funkcjonowania Bydgoskiego Portu Lotniczego, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2, Zakładów Chemicznych Nitrochem, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Które to wiadomości mogłyby wyrządzić szkodę Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku dotarcia do funkcjonariuszy wywiadu Federacji Rosyjskiej, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, no, wiadomości zostały przesłane nie oficerowi wywiadu Federacji Rosyjskiej, lecz funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odczytywał akt oskarżenia prokurator Arkadiusz Jaraszek. W sądzie Wiktor Ziet nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i stwierdził, że ma prorosyjskie poglądy, ale według niego prowadzona korespondencja i przekazywane informacje nie były ani współpracą, ani deklaracją współpracy. Zabrakło wyraźnej umowy, określenia wynagrodzenia oraz przyjęcie na siebie określonych zadań. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. W informacjach jeszcze wspomnienie Jacka Magiery. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski i były trener Legii Warszawa zmarł wczoraj w wieku 49 lat. Jacek Magiera był nietuzinkowym trenerem i zawodnikiem, mówił na naszej antenie dziennikarz sportowy Adam Godlewski. Ja poznałem go tuż po tym, jak zdobył z reprezentacją U16 tytuł Mistrza Europy. To było w roku 1993. On już wtedy był niezwykle dojrzały. Mając 20 lat, wiedział, co chce robić w życiu, że chce być trenerem. Był mega odpowiedzialny za środowisko, w którym funkcjonował. Jacek Magiera zasłabł podczas porannego treningu. Trafił do szpitala we Wrocławiu, jednak lekarzom nie udało się go uratować. To były informacje Polskiego Radia 24. Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. Najzimniej jest obecnie na Pomorzu i na Dolnym Śląsku. W niej Górze odnotowano minus 5 stopni. Mróz utrzymuje się także w Kujawsko-Pomorskim i na południowym zachodzie. W ciągu dnia niemal wszędzie na termometrach dwucyfrowe wartości. Chłodniej jedynie na wybrzeżu i w górach. Przelotny deszcz możliwy na wschodzie. 6 minut po godzinie siódmej. Poranek w Polskim Radio 24. Chłodny, dodajmy poranek w Polskim Radiu 24. Chłodny sobotni poranek jest 11 dzień kwietnia, to jest 101 dzień roku. Słońce w znaku Barana wzeszło dziś o 5.49, a zajdzie 26 minut po godzinie 19. Dzień będzie trwał 13 godzin i 37 minut, a imieniny obchodzą Filip, Jaromir, Leon i Marek. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Kłaniają się nisko Ewa Lipowicz, Aleksandra Augustynia, Gelder Pedorenko i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do godziny dwunastej, a najbliższych kilkadziesiąt minut poświęcimy polityce. Podcast Polskiego Radia Strefa Wpływów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 Ja jestem w obecności państwa. Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry yy, Obec... w obecności pań, wobec państwa. Wobec, wobec pań... państwa. Miroch Kowalski, a wobec państwa także mówię bardzo dzień dobry. I wobec naszego wyjątkowego gościa, bo jest z nami pan Jakub Szub P. Po raz drugi. Dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry, miło mi znowu u państwa Nam jest miło, a jeszcze bardziej miło jest Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która dzięki pańskiej pomocy dostała dodatkowe środki i dlatego też pańska obecność w strefie w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 Yy, yy, a my troszkę zmęczeni rodzice, jak to, jak to zwykle bywa. Bo to przy dwojgu, przy to, dwójce, jak, jak to przy bliźniakach? Przy dwóch. Przy dwóch, tak, dziękuję bardzo za poprawę liczebnika. ty masz bliźniaki, Jacku. Nie, ja mam... Skąd ty to możesz wiedzieć, ja jak powiem, jest przy tak, Ja mam jedynaka i starczy. <grym> e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 przedstawiania tych ustaw tak? nie, nie, nie podrzucania prezydentowi a tych ustaw, żeby on je odrzucił wydaje mi się, że to była wada yy, i te podejście do, do, do kampanii prezydenckiej to był minus, ale to bardziej partii, a nie rządu tak? sam rząd wydaje mi się, że w ogóle poprawił się jeżeli chodzi o komunikację między koalicjantami w sensie no mniej kłótni, yy, mniej kłótni tak? yy, i już mniej takich dyskusji o samych, yy, samej koalicji więc to jest na, na po, po, pozytywnie. Może trochę dojrzeli do tego, wydaje mi się, że przede wszystkim ci mniejsi koalicjanci. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko koalicja obywatelska rozumiała lepiej troszkę albo rozumie że te rzeczy powinny być cicho. No ale oni, inne koalicjanci są mniejsi i oni muszą być głośni, muszą, bądź, czy muszą być atencje, widoczni. Tak, tak, tak, muszą prawda. być widoczni, więc to też wszystko jest zrozumiałe. A tak mnie intryguje, <coughs> czy czuje pan, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale koledzy tutaj o sferę <coughs> geopolityczną, światową. To może od tego zacznę, jeśli Jasne. pan pozwoli. E, to rozmawialiśmy, bo pan pracuje w branży informatycznej, w branży software'owej i tak się zastanawiam w kontekście Bliskiego Wschodu, niepokoju, w działalności Donalda Trumpa, zachwiania takiego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 Ja nie widzę, żeby to... Ja, ja widzę, że temat zgas. A myśli pan, że y, Karol Nawrocki już zdążył urosnąć do roli y, Ale poczekaj, Jacku, niech pan Kuba prawicy? jeszcze o Przemysławie Czarnku no opowie. Bo ty o Kaloru Nawrocki. Myślę, że ja bym chciał jeszcze usłyszeć... No Moja tak. ocena jest taka, że on będzie zbierał... Y, on jest po to, żeby zbierać y, strzały, tak? On zostanie wymieniony w odpowiednim czasie na kogoś, kto będzie y, nie Przemysławem Czarnkiem. E, jako, jako, alternatywa, tak? Tak mi się wydaje e, w ostatniej chwili e, albo, no w odpowiednim momencie. Tak? tak wydaje mi się, że on będzie teraz do napędzania prawej strony i, i będzie robił zasięgi tam,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 Będą lewicowe pomysły, więc... Coś Ale pan zakłada, okazuje. że PSL zostanie poza y, parlamentem? <śmiech> może być mniejszy albo może nie być potrzebny. E, jeżeli można zrobić koalicję z dwóch partnerów, po zrobić z trzech. E, e, poza tym wydaje mi się, że tutaj pewne były rzeczy blokowane. Z drugiej strony, jeżeli PSL znajdzie sobie kogoś na doczepkę, jak wszyscy o tym mówią... Mateusza Morawieckiego? E, nie wiem, nie wiem. Ależ się ciężko pan skrzywił mi, na tę myśl. Ciężko im powiedzieć, e, e, ciężko im powiedzieć. E, to, e, to, to, to może się uda, ale jest ciężko powiedzieć właśnie ze względu na to, że nie ma tego trzeciego koalicjanta, ok? więc ciężko im powiedzieć, jak to będzie wyglądała ta... ta e, tak kampania, Ale w tej kalkulacji pominął pan Polskę 2050. Dlaczego? Jest pan zdziwiony, panie direktor. <grym> bardzo, bardzo, <grym> bardzo, dlatego pytam, dlaczego. Bo y... nie wierzy pan. Ostatnio jak oglądałem sondaże, to z DJ okularni byłem w stanie ich zobaczyć. <grym> <grym> A szczerze mówiąc, no ja widziałem 1%, 2%, 3%, jak się odbili. No 3%, to już bardzo optymistycznie. było. właśnie wtedy jak się odbili, po tym jak. była takie chwilowe odbicie na 3%, teraz ostatnio widziałem znowu jeden, może wymyślą się na nowo, przed, tuż przed.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 trzy wakaty będą. Panie Jakubie, bardzo panu jeszcze raz najmocniej dziękujemy. Ja, mogę jeszcze jedno ważne A, powiedzieć, ja? Ale Ty znaczy, za chwilę będziesz. panu Jakubie mogę jedno ważne? Proszę, proszę. Bo jedno. ja mam jedno bardzo ważne, ponieważ Radiowa Jedynka obchodzi 100 lat. I e, za tydzień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 Ach, jeden prezent proszę, już pan. jest wlęczony, Pan Jakub dostał, natomiast nie, to już, to już jest pańskie, natomiast no, są kolejne prezenty. Dla pana też kolejne prezenty od Polskiego Radia. Przekażesz to panu Jakubowi, bo roku. nie możemy tu wstawać. To ale uwaga, tutaj, i to chciałem pokazać, jest. tu jest przedpremierowa, przedpremierowa prezentacja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 Ale a później jest trójka oczywiście. A gdzie jest pole, No musi być rzec trójka, tak? no nie da się. Trójkę już się rozpędzimy. Pani Jakubie, tak, bardzo serdecznie bardzo. dziękujemy i Dzięki to co widzimy się za rok, dziękuję. tak? E, no jeżeli tylko będzie licytacja, no, oczywiście, że będzie to już dla pana żona. To na musimy rząd, na formułę, na musimy formułę zmienić. Bardzo panu dziękujemy i pozdrowienia Dzięki dla żony i dla dzieciaków. I dziękujemy za pańskie opinie tutaj, były bardzo ważne. Dzięki dziękujemy wielkie. Bardzo dziękuję.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 Wniosek Kancelarii Prezydenta o zbadanie sporu kompetencyjnego między prezydentem, a marszałkiem Sejmu czy parlamentem w sprawie tego ślubowania i wyboru, w sędziu, wy, wy, wyboru sędziów. No, większej bzdury nie słyszałam, ponieważ to... To bzdur trzeba było dać, no. Nie, ale wiesz, ja uważam, że to jest nieważne, bo to jest jakaś polityczna zapowiedź, która po prostu pan...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 to Trybunał z panem yy, Święczkowskim, który rozpatrując taki spór, no, i, jest sędzią trochę we własnej sprawie, tak? Ale przede wszystkim chyba nie ma sporu kompetencji. No sporu i mówił żadnego. o tym u Ciebie profesor Safian. profesor Safian, bo to nie jest kompetencja prezydenta, odebranie tego ślubowania. To jest po prostu punkt, że tak powiem, w programie, ale to nie należy do kompetencji prezydenta. i ale przecież tutaj... prezydent to doskonale wie. No, więc dlatego ja... Zbigniew Bogucki też to wie. To znaczy, poczekaj, Jacku, to teraz ja, bo Tak. od sześciu minut nic nie mówiłem. Więc... I nie możesz już wytrzymać. Nie mogę już wytrzymać.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 nie, ale prezydent. Znaczy, znaczy nie albo... będzie żadnego uzupełniania. No, ale to... co by się musiało wydać, że prezydent taki takim no, pre... przyjął ślubowanie? w No Prezydent może powiedzieć po prostu, że już skończył analizować, bo przecież mówił Bogucki, że prezydent nigdy nie powiedział, że on nie przyjmie tego tak, ślubowania. No właśnie, to tylko, że pokręt, to jest taka pokręt... analizuje i z, z, z, no, skoro tak, już poćwiczył, że... podniósł tyle tych ciężarów. I może przeanalizować. No, tylko że wszystko. ze Zbigniewa Boguckiego wyszedł taki cwaniaczek z targowiska. Przecież doskonale wie, że chcieli wziąć.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 było też była też mowa. W... Nie, on już wcześniej groził. Już wcześniej groził. Przetrucie ślubowaniem groził. Ale, że się Ale A teraz był, już to... tego nie mówi.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 na której na, i stwierdzą, że oni po prostu chcą dopuszczenia ich do pracy. No tam tak, będzie, tam ogólne, będzie presja. Nie, nie ale Zgromadzenie Ogólne to... zwołuje prezes. Tak, ale e, nie ma pewności. Z tej czy... szóstki, o której powiedziałaś, że to zaraz Wszyscy będzie trzech następnych, będzie dziewiątka? Nie.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 Co by o nim e, nie mówić, to jest sprawny prawnik e, i e, on e, razem z tymi sędziami, którzy już się oglądają na koalicję rządzącą, e, gdy dostali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, e, z PiSu, zaskarżający ustawę o statusie sędziów mhm. Trybunału Konstytucyjnego, na mocy której oni sami zostali powołani, to przecież Święczkowski bezterminowo odroczył rozpatrzenie tego, bo gdyby oni y, zrobili to, czego od nich oczekiwało Prawo i Sprawiedliwość, czyli powiedzieli z mocą wsteczną, dzień, na dzień przed głosowaniem, że ta ustawa jest nieważna, y, żeby unieważnić tych szóstkę sędziów, to oni też podważyliby własny wybuch, głosuje by no za właśnie, przyspieszeniem Wigilii. Więc Teraz widzi, że dla niego y, robienie wszystkiego czy, czy kwitowanie wszystkiego, co mu PiS podsuwa jest bardzo ryzykowne, bo zaraz się może okazać, że on y, nie dość, że nie będzie miał y, tej kadencji nie dokończy, nie będzie miał y, lukratywnego stanu spoczynku kilkudziesięciu tysięcy y, takiego uposażenia emerytalnego, y, to jeszcze będzie miał zarzuty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 56 minut po godzinie 7 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Co jeszcze dziś przed nami? Choćby spacer. To już po godzinie 8 zaprosimy Państwa do Doliny Baryczy, do największego polskiego parku krajobrazowego i największego rezerwatu ornitologicznego w Polsce. Cóż tam można robić? Skoro to największy rezerwat ornitologiczny, to oczywiście można podziwiać ptaki, ale też jeździć albo spacerować po groblach największego kompleksu stawów w Europie. No i oczywiście konsumować legendarne potrawy Skarpia. Szczegóły po godzinie 8. Nieco później zmienimy temat, przyjrzymy się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dziś mają rozpocząć się rozmowy amerykańsko-irańskie. Atmosfera dość napięta po jednej i po drugiej stronie. Widać bardzo mało zaufania do dyskutantów. Zobaczymy, czy dojdzie do jakiegoś daleko idącego orzeczenia. Mu, czy te rozmowy przyniosą jakiś skutek, jeśli tak, to jaki o sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie ze swoimi gości rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. To spotkanie w kawiarni Armia dziś po godzinie 8.30. Reklama. Wiosna budzi się do życia. A razem z nią muzyka. Już w sobotę, 11 kwietnia o godzinie 12.00 zapraszamy na wyjątkową transmisję koncertu z cyklu Alfabet Orkiestry W jak Wiosna.